Dzisiejszy odcinek nagrywany jest w zatrważającej wersji 64 kilobitów na, na sekundę w formacie WMA. Obniżam nie tylko jakość nagrania swojego głosu, ale lektury, którą recenzujemy. W tym krótkim wstępie, nagrywanym już po nagraniu konkretnego podcastu, chciałem ostrzec, że... Nie będzie to podcast merytoryczny o nowej książce Kunca. Raczej taki okolicznościowy, okazjonalny, aby po jakiejś przerwie nagrywania się usłyszeć z Wami. Choć teraz, tak na opak zaczynając, to okładka, właśnie ta okładka, która pokazuje z jednej strony jakieś wybrzeże, które jest połączone graficznie z czachą. No powinna mnie trochę przestrzec przed tą powieścią, a pa, pa, pa, paradoksalnie wyjdzie na to, że mnie zachęciła ku mojej niedoli. Ale właśnie, przejdźmy może do Łukasza z wczoraj. I tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do zalania tej herbatki. I zapraszam do podcastu. Nie powiem, że będzie mięsisty. Raczej nazwałbym ten krótki podcast wegetariańskim. W dzisiejszym odcinku raczej nie będę polecał y, ostatniej książki Dina Kunca pod tytułem Dom na krańcu świata. Dietę, która odpowiada ich aktualnemu położeniu. Częściowo rozkłada ją na kolanach i z zachwytem przygląda się olśniewającej kartografii. Właśnie, ten fragment usłyszeliście w wydawnictwo Albatros audiobook, którego właśnie słuchałem na aplikacji Legimi, jednak szczerze muszę powiedzieć, że została mi jeszcze godzina tej książki i... Obawiam się, że, może, że możliwe, że jej nie, nie przesłucham do końca z kilku powodów. Głównym jest to, że książka rozczarowuje. Um, witam w audycji z kury. Dzisiaj zaczynamy. Intro? Czy będzie tutaj mi się chciało włożyć intro? Czy może mam udać gdekającą kurę? To są takie latające, latające kury w tej wstawce. Opis wydawcy, który mnie bardzo zaciekawił, aby tę książkę przeczytać. Okładka. Ja wyłowiłem tę książkę w drodze pomiędzy Krakowem a moim rodzinnym miastem, kiedy w jednej z miejscowości wpadłem do kerfura, aby sobie odpocząć, tak, dać odpocząć kolanom swoim, zwykle wtedy właśnie przechadzam się po Kerfurze, gdzie jest dział z książkami. Nie mówię o takich za 9,99, bo też one są, ale mówię o takim właśnie dziale, takim, no taka alternatywna księgarnia w Kerfurze. Nie zawsze to jest, a akurat w mieście, które nazywa się Olkusz jest coś takiego i myślę, że to jest fajna alternatywa w takich mniejszych miejscowościach, że nawet właśnie w Kerfurze jest taki dział z książkami. No, w Krakowie, w Kerfurowym Krakowie nie widziałem tego. Bardzo dobra inicjatywa, uważam. Oczywiście, no, jesteśmy nastawieni tam na nowości, ale, ale, no, no chociażby dla zagubionego wędrowca. Taka książka poprzez okładkę i nazwisko autora oczywiście wpadła mi do moich rąk i stoję w Kerfurze, czytam. Zmagająca się z druzgocącą stratą i chroniąca się przed miażdżącą niesprawiedliwością Katie. Mieszka samotnie w przypominającym fortece kamiennym domu na odizolowanej od świata wyspie. Jacob's Ladder czyli drabina Jakubowa. Niegdyś była wschodzącą gwiazdą świata sztuki i teraz ukojenie znajduje w malarstwie. Kojarzy wam się to troszkę z Dumaki Stevena Kinga? Na sąsiedniej wyspie Ring Rock działa tajemnicza instytucja, rządowy ośrodek badawczy. I tutaj właśnie ja już yy, przestałem czytać, bo wiecie jak to jest z opisami czasami spoilerują, dla mnie wystarczy to pierwsze zdanie mówiące o tym, że będzie samotna kobieta po, po jakiejś traumie na samotnej wyspie. Na równie samotnej wyspie. Wróćmy do głównej bohaterki Katie, która mieszka na wyspie. Obawiam się, że... To... To jest trochę taki podcast rozruchowy. Pewnego dnia na Jacob's Ladder przybywa dwóch agentów w poszukiwaniu czegoś, o czym nie chcą rozmawiać. Chociaż, chociaż budzą w Kate i grozę, wkrótce na wyspie pojawia się nieskończenie większe zagrożenie. Tak dziwne, że nawet mieszkające tam zwierzęta wpadną w śmiertelny popłoch. Katie staje w obliczu epickiej i przerażającej bitwy z tajemniczym wrogiem. Przegrana może oznaczać koniec świata. Na szczęście Katie nie stoczy jej sama. Z gwałtownego szkwału na brzegu wyspy wyłania się odważna młoda dziewczyna. Um. Zobaczmy jak tutaj ocena. 6,1 na 10. 122 oceny, 30 opinii. Ehm, no została mi jeszcze godzina więc powinienem to dociągnąć do końca ehm, pierwsza, nudny początek i schematyczność fabuły sprawiły, że nie mogę zaliczyć tej książki do udanych zarówno w samym dorobku pisarza w porównaniu do innych tytułów kolejna książka opierająca się na tych samych motywach mniej złożona i bardzo przewidywalna to nie mogło zagrać z drugiej strony przeczytało się kilka jego książek. To lektura domu na krańcu nie będzie w żadnym stopniu świeżym i oryginalnym. Przyzwyczaiłam się, że a, autor jest nierówny w tym, co tworzy, więc było się bez, bez rozczarowania. Ja powiem, że tutaj rozczarowanie było, ale na początku yy, wręcz przeciwnie. Mnie właśnie podobało się początkowe rozdziały, gdzie autor opisuje życie samotnej kobiety na samotnej wyspie <śmiech> opisuje dom, w którym mieszka, który już kupiła tutaj, wybudowany przez kogoś innego, kogoś tajemniczego, kogoś, kto być może chyba wybudował ten dom ze specjalnym przeznaczeniem właśnie. Tam są jakieś różne skrytki, korytarze. Podobało mi się, kiedy ta główna bohaterka sama spaceruje po tej wyspie ogląda tę wyspę kiedy wraca spotyka kogoś, nie wiemy a co to się dzieje Jakoś groza właśnie taka troszkę brytyjska taka jak u um, Artura Conan Doyle'a z Biblioteki Grozy takie opisy przyrody właśnie okazuje się, że to lis przychodzi jakiś czy tam jeszcze jakiś szop ona ma jakąś broń, wiemy, że za nią jakaś przeszłość jest, która ją prześ... Przepraszam, prześladuje i że właśnie jest, jest, jest ta zagadka, która, która ciągnie, aby czytać tudzież słuchać dalej. Niestety właśnie rozczarowanie przyszło, kiedy ta zagadka zaczęła się rozwiązywać. Kiedy pojawili się owi agenci um, i ci agenci no, zupełnie zepsuli klimat um, tej takiej, tego starcia z przyrodą na wyspie. Um, wraz z agentami potem przyszedł jakiś wybuch na jeziorze. Wydaje mi się, że gdyby wyciąć tych agentów i jeszcze jakiś tajemniczy wybuch na jeziorze był i oglądalibyśmy to tylko z perspektywy właśnie pierwszej osoby tej, tej bohaterki, to byłoby to jeszcze znośne. Natomiast wprowadzenie jakiegoś tutaj jakiejś organizacji Ala z CIA tajna komórka zupełnie rozbiło klimat. Następnie pojawia się ta dziewczynka, pojawiają się reminiscencje jakby wprost wyjaśniające co tam się wydarzyło w przeszłości w życiu tej kobiety, jakaś trauma. To też jest pójściem na łatwiznę ze strony autora moim zdaniem. No i po tym wybuchu już, kiedy wchodzimy w sferę science fiction, kiedy pojawia się coś, co nazywa się molochem później, kiedy tworzy się takie zupełne pandemonium na tej wyspie, kiedy pojawiają się różnego rodzaju mutacje, jakieś potwory, historie z obcych planet, to coraz bardziej traciłem zainteresowanie. Dodatkowo, co mnie interesuje właśnie ten, ten styl działania czy jakby opis taki rodem z coś Carpentera i Jacka Finneya, czy też Petera Watsona, czyli Thinks, ten taki spin-off, który pokazywał z perspektywy właśnie obcej istoty, jak działa obcy organizm. No to tutaj właśnie mamy takie opisy, jak działa ten moloch, który, który się przekształca, zjada, atakuje, pożera. No z, zupełnie ten obyczajowy początek, pokazanie głównej bohaterki jako kobiety z przeszłością totalnie nie zazębia mi się z drugą częścią, z tym rozwiązaniem zagadki, powiedzmy, zagadki, bo to no, zagadka nie była, tylko um, była taka lekka tajemniczka, powiedziałbym, ta bohaterka też mi się podobała, ona miała jakąś skazę na swoim życiorysie. Z drugiej strony uciekała w to malarstwo, też fajny motyw właśnie, samotna malarka na wyspie. Możemy wejść w obraz, no, no Stephen King świetnie zrobił to w ręce mistrza. I też jeszcze Rose Madder. No to, to oczywiście te, te, te obie książki zdecydowanie lepiej polecałbym w, w kontekście omawianej dzisiaj kuncowskiej mm, twórczości. I właściwie ja za bardzo nie mam nic do powiedzenia, bo słuchało się tego dobrze na początku, kiedy właśnie spacerowałem sobie jeszcze latem. Em, nad rzeką, nad czarną przemszą i tak odosobniony trochę bardzo wczuwałem się w ową historię. Pierwsze tak 2-3 godziny audiobooka to no naprawdę takie 6 na 10, 6,5. Spokojnie bym wystawił. Jako całość, no maksymalnie 4 na 10. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest mięsista recenzja. Nie jest to dobry podcast, który w detalu opowiada o tym, co przeczytałem. E, przyznam się, że z dwóch powodów. E, czytałem to w pewnym roz, rozstrzale czasowym. Słuchałem. E, głównie słuchałem jadąc z Krakowa do Warszawy, prowadząc samochód. E, więc trochę odlatywałem w pewnych momentach. Nie wiem, czy to była kwestia tej drogi e, nudnej, czy autostrady, którą jechałem, która jest dosyć um, angażująca, ale jest jakby monotonna, tak? Wiecie, to, to jest taka trzy i pół godzinna trasa. I, I potem znowu z powrotem tego słuchałem, a potem jeszcze raz i drugi raz, czyli takie cztery porcje duże były i została mi ta godzina... Wiem, że jak włączę play, to że znowu będzie o tym molochu, gadka, szmatka i mam trochę tego dosyć. Motyw samotnej kobiety przypomniał mi się trochę z dobrą książką Dina Kunca, recenzja o takim krytyku, który też mieszkał w, w, w odosobnionym domu. I to jest coś, co ja bym właśnie polecił. Jest ten klimat osamotnienia, takiej twierdzy, który tutaj na początku też jest, ale tak jak mówię, no ja nie polecam i e, drugim powód jest tego taki, że ta mięsista e, recenzja nie będzie mięsistą recenzją, znaczy, no nie, kon, mało konkretów, wiem, e, bo coś próbuję rozruchowo zrobić, rozruszać się po, po pewnej przerwie ciężkiej, e, nie wiem jak to będzie, ale Dinowi, Kuntzowi um, mówię, no rozczarowanie. Rozczarowanie. Pozdrawiam wszystkich patronów. Dziękuję za wsparcie. Um, I powiem też, że równolegle zacząłem słuchać wtedy um, Mastertona um, Zaklęci. Gdzie pierwsza godzina jest takim długim zaś opisem drogi samochodem, zatrzymaniem się, zejściem na pobocze i oglądaniem starego domostwa, które opisane jest z bardzo wieloma architektonicznymi detalami. Nie wiem jak będzie z tymi z, tą, z, ty z tym mastertonem, nie wiem czy się przekonam. Czy nagram audycję? Zobaczymy. Dzisiaj tak krótko, mało treściwie. Tylko tyle jestem w stanie nagrać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. W dzisiejszym podcaście bardziej chciałem, abyśmy się usłyszeli, tak po kumpelsku, po znajomości, że żyję, niż właśnie mocno recenzować. A w tak zwanym międzyczasie okazało się, że są jeszcze wolne kody do biblioteki, dlatego pędzę teraz na rower, aby złowić i wtedy będę miał możliwość w grudniu słuchać audiobooków. Ale w grudniu właśnie kupiłem rok temu książkę Shona Adamsa pod tytułem To coś w śniegu. Książkę w papierze, którą... 250 stron chciałbym przeczytać, ale powiem Wam szczerze, jeszcze na zakończenie nie mogę skupić się na książkach. Tyle życzę Wam, życzę Wam skupienia w dzisiejszych czasach na lekturze i na kulturze i na sztuce, abyście mogli czerpać z tego przyjemność, nawet kiedy twory kultury nie zawsze są satysfakcjonujące. No to jednak ta praca umysłowa która w naszych głowach prze do przodu, kiedy czytamy bądź słuchamy czegoś słabego, to jednak mimo wszystko stymuluje i tego Wam życzę.